Witamy was drodzy słuchacze, z tej strony Łukasz Lubiński i Rafał Koszela Chcielibyśmy wam przedstawić naszą stronę pierwszy właśnie nasz podcast tej, z tejże strony tak będzie właśnie wyglądał każdy wasz podcast jeżeli go stworzycie może no ale taka nowość na polskim rynku multimediów to jest nowość jednak znaczy nowość no wciąż no bo jest mało używany ale dobra, może powiesz y, Rafale dlaczego powstanąłś wortal? No dobra, otwieramy ten wortal chyba z potrzeby wynikającej z niedoborów na rynku tak naprawdę istnieją trzy przy czym jeden zasnął dawno temu na drugim też się za bardzo nie dzieje trzeci, trzeci chyba też już przysnął takim snem letnim, że tak powiem i tak naprawdę żaden z tych serwisów nie tworzył społeczności. No więc chyba no, w po zasadzie. to. Nie. Jak teraz słyszycie, rozmawiamy ze sobą razem. Nasze audio także będzie razem stworzone, wszystko w jednym miejscu. Jakbyśmy siedzieli obok siebie, a ja jestem w jednym miejscu, Rafał jest w drugim. Więc taka forma jest także możliwa i o tym Wam także opowiemy. Tak też możecie nagrywać podcasty z kimś. Nie będąc obok siebie nawet kto tworzy nasze podcasty nasze podcasty, nasze wideokasty screencasty, podcasty, nasz portal cały, portal to tworzy. My tworzymy, tak, Rafale? No tak, oczywiście, my tworzymy i co chyba w tym wszystkim jest najpiękniejsze tworzymy to na bezpłatnym oprogramowaniu, które każdy z was może wykorzystać na bezpłatnych podkładach muzycznych bezpłatnych narzędziach graficznych, słowem wszystko za darmo no, ale warto jeszcze powiedzieć, że stworzymy także taką społeczność, prawda? No oczywiście. Może, może przejdźmy do nazwy, bo od niej tutaj jakby możemy wyjść dalej. Mowa oczywiście o. O, o, poznajpodcasting.pl. Poznajpodcasting.pl. Nazwa oficjalna. No, zupełnie nowy, całkiem nowy serwis dla każdego podcastera z, że tak powiem, spojrzeniem na, na podcasting trochę z innej strony niż to było do tej pory. Troszkę technicznie, znaczy troszkę, jak najbardziej technicznie, bo na razie z tego, co możecie zauważyć na portalu, są same screencasty, jak stworzyć stronę, ale będą także screencasty poświęcone obsłudze oprogramowania, do nagrywania, prawda? Oczywiście tak. To do nagrywania, zrobimy. do montażu. Bo, bo założenie strony internetowej to jest jedno i publikacja, a tworzenie, tworzenie całego dzieła, jakim jest podcast, to, już, to jest druga strona jeszcze medalu. Więc to także będzie. My także jesteśmy podcasterami. Założyliśmy to, ponieważ także nagrywamy podcasty. Mamy swoje podcasty. Rafa Małosiowisko. A Łukasz ma z sieci wzięte IE, i EITJ. No, e Kosz jest bardziej, bo... bardziej aktywny. Nie, to nie jest to, że aktywny po prostu. Taka tematyka się na, na ten, narzuciła. I skromne. Tak, no. no. no, to, nie, to, nie, to nie chodzi o skromność, może, ale EITJ to jak dobrze wiesz, to jest inne dzieło i trochę co innego. No ale mniejsze z tym, y, może powiedzmy dla kogo stworzyliśmy ten portal, bo to jest, to jest dosyć istotne. Znaczy, portal. Portal to taka szeroka. Portal. Przede wszystkim chyba głównie dla dwóch grup. To są takie dwie główne grupy docelowe i trzecia, trzecia troszkę mniejsza. Z tych dwóch pierwszych przede wszystkim to są osoby, które chciałyby zacząć nagrywać, a wydaje im się to wszystko czarną magią i, i czymś, co tworzy się bardzo trudno, choć jak sam przyznasz Łukaszu podcast można nagrać parę naście minut bez większego problemu. Można, tak, można. Tak. Na początku mogą się wydać problemy na przykład z obsługą sprzętu, ale po to jest nasz warta, żeby wytłumaczyć wszystko, jak to zrobić bez, bez, bez problemów, bez poślizgów żadnych. Trzeba A tylko chcieć. Chcemy... Tak, chcemy, by taka osoba, która wejdzie, wejdzie do nas na tą stronę, mogła bez problemu przejść w paru krokach przez cały proces tworzenia swojego podcastu, tak by po tych kilkudziesięciu minutach, no bo te screencasty czasem troszkę trwają, po tych kilkudziesięciu minutach móc stworzyć już swój pierwszy i od razu go opublikować bez większych problemów. A jeśli takie problemy się pojawią, oczywiście może napisać i uzyska odpowiedź. To pierwsza grupa jakby taka chyba najważniejsza dla polskiego podcastingu, a przynajmniej na równi ważna z drugą grupą, bo drugą grupą są słuchacze, którzy do tej pory moim zdaniem nie mieli swojego miejsca, zupełnie poza komentarzami. No taka prawda, nie było miejsca. Forum takiego typowego podcasterskiego e, dla słuchaczy, żeby mogli wypowiedzieć się na temat każdego podcastu. Ewentualnie niektóre podcasty mają swoje fora, ale to nie jest to. Tutaj Tutaj będzie miejsce dla słuchaczy wszystkich podcastów, bo będzie można wypowiedzieć się na temat każdego istniejącego podcastu, nie tylko polskiego, nie, to, bo to nie określamy się tylko do polskiego, tak, prawda? Dokładnie. dokładnie, oczywiście tak, podcasting to jest rzecz globalna i nie, nie będziemy się tu zawężać tylko do polskiego rynku. No więc generalnie, jeżeli macie jakieś pytania, bo screencast był niejasny czy cokolwiek, do tego na stronie poznajpodcasting.pl jest forum. Jest tak ułożony, żeby można było zadać pytanie praktycznie do każdego screencastu, bo każdy screencast obejmuje jakąś tematykę. I tak jest też podzielone forum, że obejmuje jakąś tematykę, więc jeżeli macie jakiś problem, to możecie zadać pytanie i na pewno uzyskacie odpowiedź. Chciałbym dodać jeszcze, Łukaszu, że pod każdym wpisem w artykułach i pod każdym naszym screencastem czy, czy podcastem można również wpisać swój własny komentarz, czy też nas również ocenić, naszą pracę. Tak, Możecie tak. także dodawać własne zdjęcia i to nie muszą być tylko zdjęcia z mikrofonem w tle na przykład, czy... Podczas waszego nagrywania w szkole, na dworzu, na spacerze czy na plaży, czy gdziekolwiek indziej, mogą być to jakiekolwiek zdjęcia, jakie tylko macie ochotę, który, z którymi chcielibyście się podzielić z resztą osób, które będą wchodzić na ten portal. Ale no, jest to także druga możliwość medialna. Łukaszu, druga? Druga możliwość medialna. Tak, filmy. <głosy> filmy, tak myślę, że chodzi Ci o filmy, właśnie. <głosy> No filmy, tak, tak. Można dodawać filmy. Na przykład jeżeli macie dodane filmy na YouTubie, to bez problemu możecie dodać także je do nas i szersza grupa osób będzie mogła zobaczyć ten film. Generalnie nie tylko osoby, które są zarejestrowane w naszym portalu, ale także osoby, które nie mają swojego konta, a chciałyby zobaczyć ten film, bez problemu mogą go zobaczyć. Wystarczy podać tylko link do filmu i generalnie film zostanie sam dodany, prawda? Więc jest to bardzo proste. No tak, i taki film także można komentować, także można go oceniać, i to mogą być wasze screencasty, to mogą być wasze wideokasty. No, możliwości są nieograniczone, my nie stawiamy tu żadnych granic. No właśnie, to jest bardzo dobry, dobry punkt, nie stawiamy żadnych granic. Jeżeli macie także jakieś propozycje co do zmiany, nie wiem, naszych screencastów, podcastów, forum, czegokolwiek. Piszcie to, piszcie, będzie kontakt umieszczony na stronie, nie ma problemu. E, możecie także, e, także do nas pisać w najróżniejszych sprawach. Prawda? Postaramy się oczywiście w ramach e, możliwości odpowiedzieć na, na wszystkie zadane pytania, bo z czasem jak e, nie mam może ich przybywać. No, ma, miejmy nadzieję. <laughs> E, tak, e, opowiedzmy jeszcze może o tym, gdzie dalej można nas znaleźć, bo Poznaj Podcasting to nie tylko strona Poznajpodcasting.pl, to także parę serwisów e, społecznościowych, na których również jesteśmy, jeżeli macie tam swoje konta, możecie tam obserwować to, co dzieje się u nas w portalu. Tak jest. No, najbardziej takie znane i teraz będzie groźny głośny ryk, to będzie na pewno nasza klasa. Będziemy dostępni na naszej klasie, na Facebook generalnie. Jeżeli będziecie tutaj na portalu zarejestrowani, to dodajcie nas do znajomych na naszej klasie, czy też na Facebook. Jesteśmy także na społecznościówkach takich jak Twitter, prawda? Tak, w Twitterze Twitter. każdy nasz screencast pojawia się najpierw w Twitterze. Tak, no i najbardziej szeroki chyba taki portal, jeżeli chodzi o wideo YouTube. Tam jesteśmy także dostępni. Wszystkie nasze screencasty także pojawiają się właśnie w tym portalu, więc to jest drugie miejsce, gdzie umieszczamy nasze wideo, nasze jak, jak nagramy, z instrukcją całą dla Was specjalnie. Gdzie jeszcze jesteśmy? Blip, tak? Jesteśmy, mamy konto na Blipie na Mam razie spokojnie. i to, to i, i tyle. <laughs> będziemy na Blipie na pewno? Jeśli spokojnie. O, tak, spokojnie na pewno. Będziemy na Blipie, będziemy na fotce. A właśnie, podka jeszcze. To Będziemy byłbyt, na podce. No, ale tak. dobra. I, no i przede wszystkim jesteśmy na Flickr. Jest grupa o, tak, tak. Jest grupa dla osób, które lubią, lubią robić ładne zdjęcia. W planach jest wstawienie playera, który będzie odtwarzał zdjęcia z tej otoż grupy na stronę główną. Tak, dokładnie tak. Generalnie to dosyć dużo miejsc jest, gdzie można nas znaleźć. I, i no to chodzi o rozpromowanie polskiego podcastingu, bo my nie chcemy tutaj promować jakichś konkretnych osób, konkretnych podcastów, bo to nie o to chodzi. Chcemy rozpromować samą ideę podcastingu, prawda? Dokładnie, nie chcemy pokazywać kto jest najlepszy, kto jest najgorszy, tylko że każdy może. No właśnie, każdy może, bo to, to jest dobra sprawa. Tutaj nie trzeba być profesjonalistą, nie trzeba mieć pięknego głosu. Ja, na przykład, nie mam jakiegoś pięknego głosu, a także nagrałam podcasty. To już <śmiech> tym bardziej ja. <śmiech> chodzi, chodzi generalnie o to, żeby mieć coś do powiedzenia i umieć to jakoś w polskie, w polskie zdanie złożyć i powiedzieć, tak? Generalnie to jest bardzo ciekawa idea i zapraszamy wszystkich do tworzenia właśnie podcastów. Może pokrótce Łukasz powiedz, co to jest w zasadzie ten podcast? Tak mówimy, podcast, screencast, <głos> wideokast, a przecież mogą nas te w tej chwili słuchać osoba, która nie ma kompletnie pojęcia, o czym my w ogóle mówimy. Dobrze, więc po najmniejszej linii oporu, bo nie będziemy tutaj rzucać jakimiś hasłami skomplikowanymi. Podcast to, no tak, podcast to najprościej można przyrównać do audycji radiowej, choć oczywiście są różnice. Tu Generalnie do bloga tudzież audiobloga, tak jest. Generalnie mamy jakiś prosty program do nagrywania dźwięku, mikrofon, nagrywamy to, co mówimy, i generalnie możemy już to wrzucić w sieć i to już jest podcast. To jest takie najmniejsze wydanie podcastu. No i praktycznie to jest wszystko na ten temat, więc jest to bardzo proste. Wideocast no to tutaj jest akurat bardziej rozbudowana sprawa, ponieważ tutaj musimy mieć jakąś kamerkę, aparat, który ma możliwość nagrywania filmu czy tak dalej. I, czy tak dalej, I tak dalej, różne podobne rzeczy i nagrywamy wtedy coś ciekawego, a screencast to jest to, co właśnie widzicie na naszym portalu, czyli zgrane zgrane jakieś miejsce z pulpitu komputera, dołożony do tego jest dźwięk w postaci naszych głosów, wytłumaczony pokrótce co i jak. masz coś do dodania jeszcze? Nie, myślę, że przede wszystkim e, chcemy dowieść że wcale nie potrzeba drogiego sprzętu. Tak to jest. się często, ja spotkałem się z, taką, z, ta, z takim poglądem, jak ktoś nowy próbuje nagrać podcast, że od razu potrzebuje mieć drogi mikrofon, wzmacniacz i inne tego typu cuda. Nie, tak naprawdę słyszycie nas teraz ze zwykłych no przynajmniej od mojej strony to jest zwykły pałonkowy mikrofon za parę, czy paręnaście złotych i tak naprawdę to dowodzi tego, że wcale nie potrzeba, to jest wpięte w zwykłą kartę dźwiękową on board dosłownie no ja tutaj też nie możesz mówić, że ja mam jakiś specjalny mikrofon, mój mikrofon kosztował dokładnie bodajże 16 złotych, więc co to jest za koszt mam to podłączone do mojej wieży mam zrobione ciekawe obejście, o którym kiedyś opowiem i mam zintegrowaną kartę dźwiękową. Najzwyklejszą to nie jest jakaś karta dźwiękowa Soundbustera za, nie wiem, 300-400 zł. Nie, to jest zwykły komputer, zwykły mikrofon, i tutaj nie ma żadnego problemu z tym. Do, dokładnie, a tak naprawdę postaramy się również któregoś pięknego dnia dowieść, że można też nagrać przy użyciu zwykłego telefonu komórkowego, który nagrywa chociażby w formacie amr -a. Tak jest, a to generalnie już nawet nagrywam takie podcasty. Ja, ja też, również, ale w portalu tutaj jeszcze nie mamy na stronie, także myślę, no ale... że warto by było przygotować. No tak, ale chcę mówić, że jednak to jest możliwe, że już jest coś takiego, już co, ktoś taki coś takiego mhm. robił. Oczywiście, że tak, to oczywiście, jest. a tak naprawdę to mikrofon można mieć wbudowany w dzisiejszych czasach w kamerę internetową czy w monitory, bo już takie też widziałem i to też się nada. No, w zupełności grunt, że zbiera dźwięk. Słuchaj, ja nawet kiedyś, kiedyś, kiedyś jak byłem młodszy kolega miał zrobione mikrofon ze słuchawki. Nie wiem jak on to zrobił, ale miał słuchawkę, którą podłączył do wejścia mikrofonowego i też nagrywała. Można i to myślę, że to są świetne pomysły na forum po to, żeby wejść, jeżeli ktoś zna się na elektronice, ktoś umie zrobić schemat i spis części, z jakich można na przykład złożyć swój pierwszy mikrofon a nie kupować to też może również na forum w pomysłach dla podcasterów wrzucać takie rzeczy. Myślę, że będzie to bardzo, bardzo przydatne. Tak, a jeżeli naprawdę ktoś ma jakieś problemy finansowe, to koszt najtańszego mikrofonu to jest bodajże 8 zł. Więc no, czasem, sądzę, czasem nawet niżej. Czasem nawet niżej. Ja mam mikrofon, który jeżeli ktoś by miał problem, mogę oddać za darmo nawet. Kąsającego grzechotnika. Ma Ale grzechotnik to jest bardzo słynny mikrofon. Tak, także. to jest słynny. Generalnie. Ja myślę, że może by go w jakimś konkursie. Albo w konkursie, on tak, jest nawet, słynny. Jest nawet podpisany kąsający grzechotnik. Także, tak, tak to będzie u nas. Będą właśnie e, będą również konkursy, chyba najbliższy będzie w okolicach grudnia. Takie z okolicy grudnia, na święta proszę, będzie. Proszę, będzie. Będzie taki, także warto zaglądać na forum i tam się dowiecie wszystkiego. Mamy kanały RSS-owe oczywiście i oczywiście o tych kanałach RSS-owych yy, również będziemy mówić, jak je tworzyć, jak sobie zrobić statystyki z tego kanału i tak dalej, tak dalej. A co to jest kanał RSS, to oczywiście opowie Wam nasz techniczny, czyli Łukasz tak ja mam powiedzieć kanał RSS hmm. <śmiech> <śmiech> nie generalnie to jest no bo to nie jest tak prosto wytłumaczyć cóż to takiego jest. Pewnie jak otwieracie jakąś stronę internetową to w pasku adresu po prawej stronie zazwyczaj jest taki fioletowy wróć pomarańczowy znaczek z białymi paskami. To oznacza że mamy do czynienia z kanałem RSS i generalnie jest to plik XML i w nim są zapisane informacje. Jeżeli prowadzicie jakiegokolwiek bloga, to kanał RSS to RSS, to jest jakaś taka podstawa, czy też do, do bloga zawsze jest dodawany kanał RSS. Go się subskrybuje, to znaczy zapisuje się go w specjalnym programie, który pozwala nam pierwszym dowiedzieć się o tym, że powstała nowa notatka. Czyli ten program nas informuje, że o tam na blogu, na jakimś adresie powstała właśnie nowa notatka, możesz ją przeczytać. Do, tak tego, właśnie, do tego właśnie służy kanał RSS. Jak stworzycie podcast, to e, pokażemy wam, jak zrobić kanał RSS, żeby był osadzony plik MP3, czyli wasz odcinek i jeżeli ktoś będzie miał specjalny program do RSS-ów, o których też powiem o tych programach, e, to, to generalnie od razu odcinek będzie mógł pobrać. Te programy się nazywają Czytniki RSS, generalnie tak najpierw. Opowiemy o nich któregoś pięknego. Opowiemy. Dnia. Tak. Jak, jak z nich Gen korzystać? Generalnie RSS dostarcza najnowszych wiadomości. Jeżeli jesteście subskrybentami kanału RSS, poznajpodcasting.pl, to wiecie, kiedy dodajemy nowy screencast czy, czy podcast, i już wtedy od razu bez wchodzenia na stronę was czytnik was informuje. Halo, halo. Jest halo, halo. nowa wiadomość. Warto zajrzeć. Tak, tak i generalnie trzeba powiedzieć, bo może niektórzy się boją, ja też na początku się bałem, jak zacząłem nagrywać, może nie tyle bałem, ale takie jest dziwne podejście do podcasterów, bo to są osoby, wydaje się, które już mają jakieś doświadczenie i będą jakoś tak płytko traktowały osoby początkujące. Nic bardziej mylnego. Ta grupa jest chyba najbardziej znaną mi otwartą grupą, jaka istnieje. Naprawdę. Bardzo żytą, Bardzo żytą, to jest prawda i nigdy bym nie pomyślał, że osoby, które mnie nie znają, mogą być tak uczynne. Naprawdę, szczerze okay. wam mówię, to jest prawda i tutaj się naprawdę dziwiłem, że takie osoby w ogóle istnieją jeszcze, bo zazwyczaj Właśnie. jest... Pomagamy sobie nawzajem, wspieramy się, Tak. razem siebie nawzajem promujemy. No to jest, to jest bardzo ciekawe. To, to jest piękne, bo to u Właśnie. nas w naszym kraju rzadko spotykane, niestety. Tak, generalnie jeżeli chce się... Y wypromować gdzieś jakąś reklamę dać, trzeba za to zapłacić. Tutaj nie ma czegoś takiego. Każdy podcaster no, przeważnie w swoim odcinku puszcza jakieś reklamy innego podcastu. Oczywiście tych podcastów jest dużo, więc co odcinek te reklamy się rotują. I to nie jest tak, że każda reklama każdego podcastu zawsze jest. Jeżeli macie na przykład prośbę, że chcecie, że, żeby ktoś puścił wasze promo, to piszecie do takiego podcastera, na pewno, na pewno puści wasze promo, to nie jest żaden problem. Dokładnie, dokładnie. Możecie się z nimi, myślę, kontaktować się z nami. W przez, przez forum czy przez prywatne wiadomości, bo z tego co pamiętam są. Zresztą wasze konto, jeżeli sobie założycie, jest bardzo, bardzo rozbudowane. Tak, to się zgadza, jest bardzo rozbudowane. Chyba nie spotkamy gdzie tak rozbudowanego aż konta. I z, taką, z takim wachlarzem usług, jakie są tam, na naszym portalu poznajpodcasting.pl. Dokładnie. wszystko to dzieje się na platformie Streamo, e, dzięki nim posiadamy narzędzie, którym możemy dostarczać wam treści i dzięki nim wy możecie publikować swoje treści. Tak, stronkę przygotował Rafał, nasz koder, zna się na tym. Ja tam przygotował, <głos> dużo roboty nie było. <głos> no nie, no w sumie wczoraj jak o od 16, to dzisiaj o 16 poszedłeś spać, to więc no, faktycznie dużo roboty nie było. Um. Nie, generalnie, ge, generalnie najważniejsza jest idea, idea, idea tego, by, by ten świat podcasterski się rozrósł. Tak. Przyszedł nam wrzesień. Y, mamy 9 września. Jeszcze 8. No, jeszcze troszeczkę. Zaraz 9, czyli oficjalny start serwisu. Y, wrzesień, październik to sobie jest jeszcze czas w szkołach, w gimnazjach szkołach średnich, kiedy jeszcze jest trochę wolnego w miarę. E, czy wyżej na studiach i tak dalej, i tak dalej. E, no na studiach to w ogóle mają jeszcze wakacje. A niektórzy mieli sesję. Uuu, no, no to niektórzy mieli sesję, tak, to trzeba było się uczyć. Tak, właśnie, ale jest jeszcze taki wolny czas, kiedy można sobie pozwolić na to, by zacząć publikować i by ten początek, który jak Łukasz to już powiedział, jest może dla niektórych dość trudny. Właśnie na niego poświęcić ten swój wolny czas, a potem robić to już tak z automatu szybciutko. Bo najważniejsze w podcastingu jest regularność. No właśnie, to wiesz, to jest tak powiedziane, regularność, ale dotrzymać tej regularności i sam wiesz, jest bardzo ciężko. jest bardzo trudne. Tak, zdaję sobie z tego sprawę, aczkolwiek to przecież by nowe osoby po prostu wiedziały. Myślę, że, że tak. dzięki temu portalowi uzyskacie mnóstwo, mnóstwo informacji. My też mamy, znaczy ja też mam taką nadzieję, że nasze skinkasty generalnie mam nadzieję, że będą wam przydatne. Oczywiście niektóre są takie naprawdę wprowadzające, jak założyć konto na jakimś portalu. Jeżeli to wiecie, no to... Myślę, że no można sobie odpuścić taki screencast, prawda? No, oczywi oczywiście, oczywiście, ale wychodzimy z założenia, że chcemy dotrzeć do wszystkich, więc może się ktoś. E, mogą być osoby bardziej zaawansowane lub osoby mniej zaawansowane i obyte ze światem internetu e, i chcemy dotrzeć do wszystkich osób, dlatego tak, od początku do końca zaczynamy. Dokładnie, chcemy, chcemy to zrobić naprawdę może nieprofesjonalnie, ale dobrze. Że tak jak, jak zauważycie, jest nawet tworzenie konta, więc. Tak, jest jest no. po macoszemu potraktowany temat, ale właśnie o to chodzi. No, że A, niektórzy amator... może nie potrafią, to prawda? Profesjonalistami nie będziemy na pewno. Nigdy. Nie wiem. Nie, dobrze jest być amatorem. Tak. Wtedy ja różne ma... wpadki du... nie, są, nie są takie straszne. Dużą dozę błędu można. <śmiech> <śmiech> się trafiają, trafiają się jakieś wpadki językowe, to jest normalne i tego nie trzeba wycinać. Ja bym, to powiedział to właśnie... o, ja bym powiedział już o pierwszej, pierwszej wpadce portalu Poznaj Podcasting. Ja się przyznaję bez bicia jest y, player na stronie głównej jak dobrze się przyjrzycie tuż pod napisem poznajpodcasting.pl w tym otoż playerze jest nazwa pliku graficznego tuż nad paskiem czasu jest nazwa pliku graficznego który, na którym się najechało myszą przypadkiem i wyświetlił mi się na, wyświetliła mi się jego nazwa w oknie screencastu to taka pierwsza wpadka Mm -hmm. nawet nie zauważyłem ja dopiero po po nagraniu no ale to, to dowodzi temu, że właśnie są wpadki i to my, którzy Cała już nagrywamy troszkę hajp. tam, to, to też mam jakieś wpadki i właśnie to jest bardzo bardzo ciekawe i takie wpadki należy zostawiać, ja miałem dużo włosowych, ty czy nie jest rozdzielczo ci chodzi? tak, a tak, tak, widać tak, faktycznie tak, tak. Ale jest. jest tylko przez chwilkę. Jest, ja ja jest. jest na samym początku. <laughs> na, na samym początku. Generalnie podcasting to nie tylko nagrania muzyczne, to także ich przechowywanie. E, Łukasz już mówił o blogu. O blogu? Ty mówiłeś o blogu. O blogerze. E, no blogerze, ale to nie tylko będzie bloger, bo dorwaliśmy jeszcze jedną rzecz, tak. którą. Jeszcze jedno cudo, które także, ale o tym dowiecie się nie. z kolejnych odcinków które będzie produkował dla Was, Łukasz? Albo tak, przetestowaliśmy specjalnie dla Was. Może nie wszystkie, ale większość, znaczy na pewno wszystkie popularne blogi dostępne w Polsce. Eee, i, I niestety tylko jeden nadaje się do tworzenia takich podcastów z prawdziwego zdarzenia. Znaczy, no polski, no bo bloger nie jest polski, prawda? No, no nie, więc, nie. Więc ten nie, nasz z polskich to tylko jeden się nadaje niestety. Ale to ja mówię, nie, nie przetestowaliśmy wszystkich dostępnych, tylko te, które są najbardziej znane. Na największych portalach. No. Ka każdy słuchający będzie mógł dodać, Oczywiście. chyba jak zrobimy listę, które przetestowaliśmy, będzie to na forum, będzie można dodać jeszcze takie, których nie przetestowaliśmy i przetestujemy. Tak, bo też jeszcze trzeba powiedzieć, że A. będziemy różne platformy promować, bo to nie tylko w vlogu, to może być forma strony. Ja nagram kilka screencastów Oczywiście. o Joomli, to jest taka platforma, gdzie można także tworzyć podcasty bez problemu. A nie musi to być blog wcale. Może to zupełnie być inaczej, zupełnie wyglądać. Prawda? Oczywiście. Oczywiście. Może to być również WordPress? Tak, tylko że na stronie WordPress.com nie. Tam nie wkleimy no, niestety. playera, niestety. Ale, ale WordPress jako, jako sam instalator, czy też platforma, żeby tam tworzyć tak najbardziej. A może być to wasz zwykły kod? Tak, może być. I tu, chyba, tu chyba przykładem jest łosiowisko, tak które jest pisane od zera. Losiowisko.com I et.j.info To jest WordPress typowy. No właśnie moje porównanie WordPressa z czymś, co jest napisane od zera. ale generalnie postaram się również udostępnić kod skryptowy PHP, który będzie Wam generował poprawnego RSS-a. Takie rzeczy także u nas będą. Myślę, że to, to jest chyba rzecz, której ja poszukiwałem bardzo długo, zaczynając przygodę z podcastingiem. No i nie znalazłem tego w Polsce niestety nigdzie. Wtedy, kiedy zaczynałem, a, a znalazłem sobie to poza granicami kraju, a wiem, że część osób po prostu nie zna języków obcych i w ten sposób byłoby im łatwiej. Dlatego z opisami, ze wszystkim, no takie rzeczy także będą. Tak, To jest, to jest dobre, to jest bardzo dobre. No dobrze, to. Jest coś, czego brakowało, coś, czego brakowało. Będziemy poruszać, o, właśnie, biorąc jeszcze pod uwagę ostatnie wydarzenia w świecie podcasterskim, poruszymy również tematy domen. Coś, czego, coś, czego nikt wcześniej nie poruszał, chyba tak naprawdę na bardzo poważnie. Bo te domeny często, zresztą już stoi temat na forum, te domeny często rejestratorzy oferują Wam za, za grosz, złotówkę, za 0 złotych a potem się okazuje, że w regulaminie jest zapis, że musicie zapłacić jeszcze za trzy kolejne lata po 150 zł rocznie. Tak. Generalnie przed takimi rzeczami będziemy Was przestrzegać, będziemy mówić gdzie warto, a gdzie lepiej uciekać. Oczywiście rejestracja domeny jest płatna, ale można wszystko zrobić na darmowych skryptach czy też blogach. Tutaj Rafał dodał Wam tak, blogera. Oczywiście. To macie normalnie domeny także, prawda? Bo to jest nazwa.blogspot.com i to jest także domena i to, i to jest także miejsce, gdzie już możecie tworzyć wasz podcast. Przykład, na przykład z sieci wzięte Możecie wejść i zobaczyć sobie jeden mm -hmm. z podcastów. Eee, to jest mój podcast, drugi, który tworzę. To jest typowy podcast właśnie na blogspocie nagrany, znaczy stworzony. Eee, Retroradio, retro tak. Radio. blogspot.com To jest retro przykład. podcast to jest strona. Tak. Dobrze. teraz Radio Podcast Blogspot.com W każdym razie możecie zobaczyć, jak ładnie można zrobić swojego podcasta na tak, blogerze. Można. Chyba jeden z najładniejszych na, na blogerze. Tak, bardzo zdaniem. ładnie, bo są fajne graficzki robione. Ja czegoś takiego nie potrafię i nie robię niestety. No. Ja, to ja niestety Może kiedyś też. się nauczę. Bo to bardzo ładnie wygląda, jak jest grafika dołożona do, do odcinka jakoś tak pokazująca, o czym, o czym będzie traktować odcinek. Tak, ładne grafiki ma również Filip a, a. Dawidziński z podcastu, nie tylko dla Orlop.com. Nie tylko dla Orlok.com. Generalnie. Ale możecie też zobaczyć, jak robi się grafiki bez, bez jakichś zaawansowanych umiejętności, zaawansowanych programów graficznych. I tutaj możecie wejść na papacafe.pl, tak, próba mikrofonu.com. Ktofonografika? Tak, tak. To też, też, też daje też da jakieś grafiki. Takie nagułeczki. Mhm. Mm, tak, tak, tak. Co? Kto jeszcze? Indywidualny też, czy nie? Nie pamiętam. Już. Tak, o, oczywiście. Podcast Indywidualni.org. Tam jest taki piękny top. Również tworzony tak. ręcznie, ręcznie. No i oczywiście Łukasza ostatni na narocza, <głos> Ale to jest, ręcznie. to jest taka prowizorka <głos> typowa. Ale tak, to było też ręcznie zrobione. Typowo ręcznie, ręką, nary, na, znaczy nienarysowane, ale napisane. Tak, tak, tak. Tak, bo tak naprawdę w podcaście nie liczy się profesjonalizm, liczą się chęci. Tak jest. I to jest chyba puenta. Chęci i, i, tak. Chęć. I, i, i. Tak. I to będzie puenta naszego naszego portalu i tego dzisiejszego spotkania. Jeżeli chcecie tworzyć podcasty. Jeżeli chcecie poznać, co to za technologia, bo nie mieliście z nią do tej pory do czynienia, jeżeli chcecie nawiązać kontakt ze swoimi słuchaczami e, albo chcecie nawiązać kontakt z prowadzącymi podcasty, to poznajpodcasting.pl jest właśnie dla Was. Zapraszamy. I serdecznie. serdecznie. Łukasz Lubiński i Rafał Koszan. Do kolejnego podcastu. Do usłyszenia. Thank <laughs>